Dudek spojrzał na Łapusiewicza i powiedział – oczywiście, gdy mówiłeś zajączki, miałeś na myśli takie plamki świetlne od odbitego słońca. – Pewnie, że tak, takie jak się puszcza lusterkiem – powiedział nabór odchyleniec. – A oni – obrócił się do nas – oni w ogóle nie słuchali i nie dali mi wytłumaczyć, tylko od razu zaczęli ryczeć ze śmiechu i poszli sobie. – Bo dopiero raczkują jako detektywi – westchnął Dudek. – Są jeszcze trochę dziecinni nie za bardzo mądrzy, ale nie przejmuj się i powiedz lepiej, jakie to były sygnały? Ciągłe czy przerywane? Mrugające? – Przerywane – rzekł bez zastanowienia Łapusiewicz. – Trzy mignięcia krótkie, dwa długie i znów trzy krótkie, dwa długie. – Znakomicie – oświadczył zadowolony Dudek. Podjechał do otwartego okna i spojrzał. – Chodź tutaj, Bąbel – skinął na mnie. – Co tam jest za oknem, daleko? – Naprzeciw, tam za murem. – Wyjrzałem. – Tam jest stara kotłownia, już dawno nieczynna odparłem. – Czy pacułka miał przy sobie lusterko? – zapytał Dudek. – Tak, nosił je, w kurtce jeansowej. Gdzie dokładnie? – No, na piersi, w górnej kieszące kurtki. – Nie myślisz chyba? Owszem, myślę. – to on sygnalizował, wzywał pomocy. Porwano go, unieruchomiono i zamknięto w starej kotłowni. Myśli, że to kamasznicy? Jeszcze nie wiecie, do czego są zdolni. Słyszałem o ich gorszych sprawkach. Z pewnością zwabili go na górę pod jakimś pretekstem, związali i wynieśli do starej kotłowni. Jak to możliwe? Nikt nic nie widział. Musieli go przetransportować w jakiś sprytny sposób. Jaki? Och, bąbel, Westchnął Dudek, sam powinieneś się domyśleć, od czego jesteś detektywem. Nic nie przychodzi mi do głowy. Zastanów się, to nietrudne. Pacułka przefrunął wam dosłownie koło nosa. Dywan, wykrzyknąłem, zwinięty w rulon dywan, tam ukryli pacułkę. O Boże, minęliśmy go na schodach i niczego nie podejrzewaliśmy, a oni nieśli go w dywanie. No właśnie, powiedział Dudek, pędźcie teraz do kotłowni i uwolnijcie biedaka. Pognaliśmy co sił w nogach. Stara kotłownia osiedlowa, od wielu lat już nieczynna, nie miała dobrej opinii. Raz po raz włamywano się do niej i stawała się przytułkiem włóczęgów i narkomanów, a także myliną młodocianych opryszków. Przesadziliśmy parkan szkolny i na przełaj, nie zważając na osty i pokrzywy, przez zdziczałe działki i zmurszały mur dopadliśmy do bramy kotłowni. Tym razem też widać było ślady włamania. Skobel od kłódki był wyrwany, drzwi poruszane pod muchami wiatru skrzypiały nieprzyjemnie. Ktoś kaszlał w środku. Suchy, napadowy kaszel. Poczuliśmy się trochę nieswojo. A jeśli to nie pacułka? Ostrożnie uchyliliśmy drzwi. A jednak to był on. Od razu go zobaczyliśmy. Siedział na ziemi, przywiązany do grubej rury. Ręce i nogi miał skrępowane czarną taśmą. Czyżby od maszyny do pisania? Obok widać było szczątki rozbitego lusterka. Wyglądał okropnie. Twarz umorusana, włosy rozczochrane. Kto cię tak urządził? Czy to kamasznicy? Spojrzał na nas błędnym wzrokiem. Nie poznał nas w pierwszym momencie. Dopiero po chwili twarz mu się rozjaśniła. Chciał coś powiedzieć, ale zaniósł się na nowo kaszlem. – To przez knebel – wykrztusił wreszcie. – Łotry i głupcy, o mało mnie nie udusili. Napchali mi do ust gliny, a ja mam katar i nie mogę oddychać przez nos. Dajcie mi wody. Mam suchość w gardle i swędzenie. Wciąż mi się zdaje, że coś utknęło mi w gardle. Może kawałek tej gliny... Wody w kotłowni nie było, natomiast w kącie znaleźliśmy butelkę z resztką skisłego piwa. Pucułka przełknął dwa łyki, wykrzywiło go z obrzydzenia, ale kaszel ustąpił. Teraz mów, jak to się stało, powiedział Syfon. Złapali mnie w modelarni, niczego się nie spodziewałem, zaatakowali mnie w... W pewnej chwili zdradziecko związali, wynieśli w dywanie i ukryli tutaj. Szarpałem się, próbowałem uwolnić, ale nadaremnie taśma nie puszczała. Ogarnęła mnie rozpacz. Mecz niedługo miał się zacząć. Wiedziałem, jak bardzo cała klasa liczyła na mnie. Jaki to będzie wielki zawód, gdy nie stanę przy stole. Gotowiście pomyśleć, że stchórzyłem w ostatnim momencie, że zjadły mnie nerwy, że przestraszyłem się Pompkowskiego i uciekłem. Syfon chrząknął, z trudem kryjąc zmieszanie. <śmiech> – No wiesz – oburzył się obłudnie – jak mogło coś takiego przyjść ci do głowy? A, ani przez chwilę w ciebie nie zwątpiłem. – Naprawdę? – pacułka jakby odetchnął. – I ty też, Bąbel? – upewniał się. Odniosłem wrażenie, że wciąż nie może się uwolnić od poczucia winy. Oczywiście, że wierzyłem w ciebie. Poklepałem go po plecach i szybko odwróciłem głowę, bo czułem, że rumienie się ze wstydu. Baliśmy się tylko, że mogło cię spotkać coś złego i natychmiast zarządziliśmy poszukiwania w całej szkole. Tak, byłem pewien, że będziecie mnie szukać. To mnie właśnie podtrzymywało na duchu, przyznał. Natomiast nie byłem pewien, czy wpadniecie na pomysł, żeby mnie szukać w kotłowni i już traciłem nadzieję, no i uratowało cię lusterko. Tak, lusterko i, i słońce. Kiedy tak siedziałem zrozpaczony, wyszło nagle za chmur i zaczęło mnie nieznośnie oślepiać. Musiałem zacisnąć powieki. Przypomniałem sobie, że tak właśnie dręczyliśmy na odległość dziewczynki, świecąc im w oczy lusterkiem. A zaraz potem pomyślałem, że przecież mogę w taki sposób właśnie wysyłać świetlne zajączki. Szczęściem lusterko mam w kieszonce, niemal tuż pod brodą. Gdybym potrafił sięgnąć po nie zębami. Zacząłem próbować. Szyję mam długą, a kark giętki. Za którymś podejściem udało się. Żałowałem, że nie znam alfabetu Morsa, jakim posługiwali się telegrafiści i marynarze, kiedy jeszcze nie było radia. Ale zapamiętałem sygnały latarni morskiej w Piestrzenicy, gdzie byłem na wakacjach. Zacząłem więc nadawać podobne, póki sił mi starczyło i lusterko nie wyleciało mi z zębów. Pucłka spojrzał nerwowo na zegarek. No, dosyć tego gadania. Muszę popędzić na mecz, bo Pompkowski wygra walkowerem. – Zaraz, bracie, spokojnie – powiedział Syfon. – Najpierw zaprowadzimy cię triumfalnie do Magnificencji. Ona bardzo martwiła się o ciebie. Czy, – Czy to konieczne? – Puczułka przestraszył się wyraźnie. – Owszem, bardzo nam na tym zależy. – Zależy wam? – jęknął. – Czemu? – Mamy kilka powodów, ale jeden niech ci wystarczy. Ona podejrzewa, że to myśmy cię gdzieś schowali Musimy się oczyścić z zarzutów Opowiesz jej dokładnie, kto cię porwał, a kto wyratował Proszę, wykrztusił błagalnie Nie każcie mi tego robić Spojrzeliśmy na niego przykro zaskoczeni Czego ty się boisz, stary? zapytałem Albo kogo? dodał syfon, przyglądając mu się badawczo Ja, ja nie mogę nic powiedzieć na kamaszników Wybełkotał płacułka – Chcesz ich kryć? Boisz się, że cię nabiją? Boję się czegoś gorszego. – Oni mogą powiedzieć o mnie coś, czego bardzo się wstydzę. – Wy jeszcze nie wszystko wiecie. – Mają na ciebie hak? – zainteresował się Syfon. – To się nie może wydać. – A co się nie może wydać? – naciskaliśmy. – Powiem wam, ale przyrzeknijcie, że nie powiecie nikomu. – Gadaj, nie powiemy. – No więc rzecz w tym... – przygryzł nerwowo wargi – że ja mam apetyt. Spojrzeliśmy na niego zdumieni. – Wszyscy mamy – bąknąłem. – Ja mam wilczy apetyt. Monstrualny apetyt. Odkąd tata stracił pracę, w domu się nie przelewa. Jadamy bardziej niż skromnie. Często po prostu chodzę głodny. Najbardziej rano, kiedy na siódmą muszę pędzić do klubu, na basen i na trening kondycyjny. Bywa, że nie zdążę nawet zjeść w domu śniadania. Kiedyś w klubie Józek Kamasz przyglądał się, jak trenowałem i rzucał głośne, na pół złośliwe, na pół żartobliwe uwagi. Bałem się, że szuka zaczepki, ale po treningu podszedł do mnie i powiedział – Dobry jesteś, coraz lepszy. Może nawet niedługo pobijesz Pompkowskiego. Szkoda, że nie występujesz w naszej drużynie. Ale ja potrafię docenić także przeciwników. Tak powiedział. I poczęstował mnie ptysiem. Miał przy sobie całe pudło smakołyków. Jego stary jest cukiernikiem. Wsunąłem wtedy chyba cztery ptysie, a do tego parę kremówek i eklerów. Świetne były. Odtąd często się spotykaliśmy, gadaliśmy, ćwiczyliśmy razem i... Posilaliśmy się razem. Kamasz zawsze wyciągał z torby coś atrakcyjnego, raz szaszłyk, raz hot dogi, raz kanapki z szynką i ogórkiem lub z polędwiczką i grzybkiem. No i zawsze te ciacha, całe pudła ciach.